Poniedziałki i piątki od 18:00 Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Niedzielę o dziewiętnastym. Icz podróż do bliskich nam krajów. pana Audycja. Alternatywne Rambory. Mają yeah. kotie, Niechaz co tě, nebá, nepálí a my se kotě. Spáty w botě, po robotě. Nechá, nechali to co kotě i jednym pohledem to mi ani slovy poviede. Dnes benem, kocie kotě, co z tým botě. To tě potě, a potě potěší. Moši a děvčata, městujte kotata. Země je kulatá, místa je tu dost. Potě je solidní, berbí nám uklidí, nebudem neblídní, hned nás přijde z nas. a malé kotě spalo v botě, Nehaz, co tě, nepa, nepali a my jsme kotě, spálí v botě, po robotě, nechali. kocia tam, země je kulatá, místa je tudos. Kotě je solidní, nervy nám uklidní, nebude nebudem hned nás přijde z los. A malé kotě spalo v botě, Ne tě, nepál, pali, A my jsme kotě, w v botě, po robotě. ne. Dobry wieczór radiosłuchaczki, dobry wieczór radiosłuchacze, alternatywne brambory, wydanie 1159. Witam Was serdecznie, Krzysztof Kuźmicz, lekko chory, ale wracający mam nadzieję do zdrowia i w pełni formy Adam Hubert. Witamy serdecznie, to znaczy ja jestem w pełni formy na tyle, na ile mogę być. Myślę, że już lepiej być nie może. A Krzysztofie, po tobie to już tak nie słychać, bo ja wiem jak to było wcześniej, teraz już jest całkiem dobrze, więc myślę, że nie musisz mieć żadnych skrupułów. Witamy serdecznie, wieczorna, jak zwykle, audycja Alternatywne Brambory, zabieramy was w krótką, bo krótką, ale mamy nadzieję przyjemną. Przyjemną podróż muzyczną Podróż muzyczna, która dziś Inspirowana będzie też Naszymi podróżami, a tak naprawdę Podróżą redaktora Adama Który od kilku lat Ukochał sobie słoneczną Italię I był w miejscu Chyba ty byłeś pierwszy raz w Wenecji tak? O ile dobrze pamiętam, ja tam akurat kilka razy zawitałem tak. I Urzekło cię to miasto? Czy przytłoczyła liczba turystów? Wenecję, tak. Wenecję zostawiłem sobie na, na deser, ale byłem bardzo ciekawy w Wenecji, bo te opinie na temat tego miejsca są takie skrajnie różne. E, są bardzo pozytywne, ale są też takie, że nie bardzo, że nie warto, że, że, że ta woda, że zapach, że za dużo ludzi, że bałagan i tak dalej. No, więc postanowiłem to sprawdzić i taki city break sobie zorganizować w ostatnim wolnym, wolnym czasie i naprawdę jestem bardzo zadowolony, ale z tego co już udało mi się ustalić, to chyba też trochę jest tak, że w najlepszym możliwym czasie tam, tam udało się zajrzeć, bo no, bo właśnie teraz, tak, jakoś tydzień, półtora temu, gdzie tam jeszcze nie było upałów, nie było też aż tak, aż tak dużo ludzi, no i nie była też Wenecja zalana, tak, bo ty nawet chyba pytałeś mnie o to, jak tam było na placu Świętego Marka, więc było sucho i przyjemnie. No właśnie, to trafiłeś na taki moment, gdzie rzeczywiście można tam przejść gołomnie uzbrojoną stopą, a w zasadzie w tradycyjnych butach, które mogą być materiałowe. Ja pamiętam, akurat odwiedzałem Wenecję w sumie do tej pory kilka razy i chyba tylko raz trafiłem na plac Świętego Marka, który nie pływał, a tak, to chociaż w połowie był zalany, a na pewno gdzieś tak, w, co najmniej w jednej trzeciej i trzeba było się tam przedostać, ale co ciekawe, tam te wszystkie kafejki nie przejmowały się tym, że on jest zalany i, i prowadziły normalną wyszynkę. Ja myślę, że, że nie mają wyjścia, ale jak już wspomniałeś o kafejkach, to muszę, przepraszam, ale muszę o tym powiedzieć. W ogóle to dziękuję Ci za to e, określenie na początku. Powiedziałeś, że ukochałem sobie Włochy e, i tak, e, się. Się pod tym rękoma i nogami, ukochałem sobie i myślę, że ta miłość jeszcze długo trwać będzie na wielu płaszczyznach również tej muzycznej i zaraz o tym powiem, bo dwie sprawy dotyczące jeszcze, jak już jesteśmy na Placu Świętego Marka w Wenecji, to tam jest jedna, jeżeli nie, jedna z najstarszych, ale chyba nawet najstarsza włoska kawiarnia działająca nieprzerwanie od wielu, wielu lat. Ona się nazywa Cafe Florian no i e, jest to takie kultowe, kultowe miejsce, bardzo tradycyjne, widać, że takie nawet ten, ten, ten wystrój tego miejsca to, to taki bym powiedział jeszcze arystokratyczny, pasujący oczywiście do budynku, w którym to się mieści, bo to się mieści pod tymi, zapomniałem teraz jak to się nazywa jest taki korytarz w którym się idzie, filary ojej, no widzisz uciekło mi z... no to ten właśnie pamiętam jako zalany tak, dookoła, ta, ta, ta, dookoła tego placu są takie, takie właśnie filary i tam pod tymi filarami są różne sklepiki, kafajki i tak dalej i tam właśnie mieści się kultowe miejsce, Cafe Florian tak, w którym można się napić pyszne kawy, espresso albo jakiejś innej kombinacji, no i też oczywiście jest to połączone z cukiernią. Jak jest ciepło i tak też było, jak ja tam byłem, to są tak na przestrzał pootwierane okna, także siedzi się prawie jak na, jak na placu, a jednak w cieniu w takim troszeczkę spokojnym miejscu gdzie spacerują tym korytarzem. Można sobie przyglądać się temu wszystkiemu, i delektować kawę, to jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, a druga już króciutko, bo musimy zagrać to, co mi się też bardzo podobało i nie wiem i tu pytanie, Krzysztof, do Ciebie jak to jest w czasie, kiedy jest ta wilka woda bo to, co mnie urzekło to też to, że jest tam dookoła tego placu czy, czy w okolicy tego placu Marka kilka takich Na wysoki połysk, jak ja to mówię, restauracji No i one mają oczywiście Swoje ogródki na zewnątrz, tak? Stoliki wystawione z parasolkami, ale Żeby przyciągnąć klientów To gra, grają tam Zespoły muzyczne na żywo takie, takie szlagiery Klasyki jazzowe i tak dalej Grają bardzo przyjemną muzykę Tam jest oczywiście Jakiś instrument zawsze skrzypcowy Jest, jest pianino A nawet fortepian, przepraszam Fortepian cały taki, jakiś klarnet I, i, i widziałem będąc tam w sumie krótko w różnych miejscach trzy takie, trzy takie zespoły w, w trzech różnych restauracjach. To było bardzo miłe, bardzo przyjemne i zastanawiam się czy coś takiego funkcjonuje również jak jest ta woda tam w takim razie. Tak, tak, redaktorze i powiem szczerze, że mnie to właśnie zawsze tak trochę dziwiło bardzo pozytywnie oczywiście, że, że ci muzycy pomimo tej wody na takich specjalnych podestach, no ale tamte ogródki są czynne, klienci siedzą z nogami w wodzie, ale, ale wszystko się odbywa. Tak teraz jak, jak, o, tym, teraz jak to... o tym mówisz, to też właśnie uzmysłowiłem sobie, że chyba właśnie to było na takich delikatnych podestach, znaczy ta, ta mini scena, tak, na której oni grają. To bardzo fajne i oni grają naprawdę zawodowo, bardzo przyjemnie, też nie grają jakoś super głośno, nie? bo tam nie ma żadnego wzmocnienia tej muzyki, czyli, mm, czyli to się nie niesie jakoś super po, po całym placu i dzięki temu też, nie wiem, kilkadziesiąt metrów dalej może być następna taka, taka grupa muzyczna, która sobie tam przygrywa do... No nie chcę powiedzieć do kotleta, ale do nie, n, dla... Do kawy espresso i jakiegoś dla tych gości. Je, Dobrze, Krzysztofie gramy. Słuchajcie, opowiemy zaraz więcej. Ja tylko powiem, że udało mi się, z czego bardzo się cieszę odkryć y, oczywiście, bo też po to tam pojechałem m, między innymi odkryć zespół Włoski zespół Muzyczny pochodzący z Wenecji Zespół nie byle, nie byle jaki Zespół, który ma swoje Konotacje i Współpracę nawet z tamtejszą Orkiestrą Symfoniczną i zespół działający Od wielu, wielu lat Jeśli mnie pamięć nie myli 1960 Któryś rok to był Bo sprawdzaliśmy tutaj Przed, przed dokładnie 1966. 1966 Więc naprawdę sporo, a my sięgamy dzisiaj po, po płytę, po krążek nagrany w 2025 roku Wenecja live, właśnie z tą wenecką orkiestrą. I co ciekawe, oni tam grają takie, takie utwory bardzo znane. Od razu Krzysztof zwrócił uwagę, jak pokazałem mu tą płytę, na przykład na, na Moni Albo zobacz, tu jest jeszcze Wish You Were Here. Tak, jest kilka utworów Pink tak, Floyd, tak. jest Antonio Vivaldi na tej płycie tak przekrojowo można powiedzieć. Mm -hmm. Ale na szczęście, dzieje. na szczęście, na szczęście są też utwory śpiewane w języku rodzimym, czyli w języku włoskim i tych teraz posłuchamy. I'm kind Guardo verso il cielo dove il sole è meraviglia Dove il nulla si fa mondo dove brilla la tua luce Wel voor de grupy Le Orme za nami powiedziałem, że to jest moje e, odkrycie e, ostatnie z pobytu w Wenecji I aż mi teraz Krzysztofy trochę głupio, bo tak sobie pomyślałem jak słuchaliśmy tej muzyki, że to jest naprawdę e, muzyka na wysokim poziomie, jeszcze teraz ta w tej wersji tutaj live orkiestrowej z orkiestrą wenecką zagrana ale przecież ten pierwszy utwór, Rondo Veneziano, m, m, no to jest absolutny majster, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale co tam się w ogóle dzieje, to jest jakaś kosmiczna muzyka z jednej strony, a z drugiej strony nawiązuje do absolutnej takiej klasyki, tak? I to, co powiedziałeś poza anteną, że to takie jakieś rondo klasyczne faktycznie pewnie jest. Ale, ale wiesz, no zespół, który widzimy teraz, tak? Bo czytamy jeszcze różne informacje, robimy jakiś research, czy robiliśmy przed audycją w internetach tak zwanych i okazuje się, że, że naprawdę jest to grupa, której nie wypada nie znać A już na pewno będąc Włochem nie, wy, nie wypada jej nie znać Na szczęście ja Włochem nie jestem Więc może jakąś tam wymówkę mam Ale aż się dziwię Krzysztofie I trochę jestem zakłopotany Tak jak powiedziałem, że nie trafiliśmy na nich Cześć No właśnie, szczególnie, że tych lat e, twórczości mają no. Czy ty znałeś i się nie przyznałeś? Tak, powiem szczerze, że nazwa e, gdzieś mi tak się teraz e, w tej głowie pojawia Ale wiesz, to mogą być jakieś e, skojarzenia e, mylne Również jakieś takie nie do końca trafione Chociaż wydaje mi się, że... Kurczę, może kiedyś, nawet ich dawno, dawno temu prezentowaliśmy Ale nie wiem, sprawdzę w naszym przepasnym pliku, ale to mogło być jeszcze wcześniej Rzeczywiście grupa, która na stałe wpisała się do takiego krajobrazu włoskiego, roka progresywnego Chociaż zaczynała trochę łagodniej, mniej skomplikowanymi kompozycjami No to później lata 70 no to jest ta era, gdzie w ogóle rok włoski progresywny Można powiedzieć tak się rozprzestrzenia poza granicę tego pięknego kraju Trafia również w inne rejony Trafia też za naszą Wtedy jeszcze granicę żelazną W jakichś różnych odsłonach No i oczywiście my mamy przyjemność Teraz nieskrępowanie doświadczać Tego Wspaniałego kunsztu muzycznego W wielu innych też zespołach włoskich I nie tylko tych, które Są kojarzone właśnie z muzyką popularną Ale właśnie tymi odcieniami Eksperymentalnego Poszukującego Roka, gdzie Układ zwrotka, refren, zwrotka efren Nie obowiązuje, a mamy takie Bardziej zaawansowane konstrukcje No właśnie często też spoglądające Puszczające oko w stronę tego Co dobre można wyciągnąć Z muzyki klasycznej Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak a ja y, powiem do tego co, co powiedziałeś, że to faktycznie chyba tak się dzieje w przypadku tego y, rodzaju zespołów i formatów bo jeżeli to był koncert a mamy tutaj nawet informację, że to był koncert zagrany 22 marca 2025 y, no to w tym czasie już też jest mnóstwo y, turystów y, w Wenecji i y, myślę, że jak się gra taką muzykę to się tam niesie po okolicy bo to nie jest tak jak ja powiedziałem przed chwilą że ktoś tam sobie po cichutku na placu Marka w kąciku gra tylko to na pewno był koncert z dużym rozmachem z tą regionalną orkiestrą filharmonii weneckiej więc już samo to, że jest tam mnóstwo turystów, którzy się przewijają, którzy zwrócą wtedy na takie wydarzenie uwagę, a ja będąc tam także zwróciłem uwagę na, na plakat, na jakiś afisz w sklepie. Który, który postanowiłem sprawdzić no i tak to odkryłem e, tak oto, to takie moje prywatne, osobiste e, odkrycie z którym się dzieje, e, dzielę ale pewnie są ludzie, którzy się śpieją, że jak można było dopiero w 2000, który mamy w 2026 roku odkryć grupę Le Orme Czasami tak to bywa, że człowiek coś odkrywa Po latach, wspomnieliśmy, że na tej płycie y, Pojawiają się też y, Utwory zagrane przez orkiestrę Razem z muzykami y, Kompozycje y, Antonio Waldiego I tutaj no, można razu tę postać bezpośrednio przykleić Do miejsca A y, chciałem o jeszcze dwóch rzeczach powiedzieć Które y, z moich podróży Weneckich utkwiły mi w pamięci Ja wiem, że też tam zawitałeś y, A one są bezpośrednio związane z muzyką Mianowicie jedno miejsce to jest Muzeum Muzyki. Muzeum Muzyki, które jest też tak dość ciekawie zlokalizowane, bo jak pamiętam to jest taki obiekt po... W byłym kościele i w jego wnętrzach no, właśnie urządzono Muzeum Muzyki, gdzie można zobaczyć m.in. kilkaset instrumentów z dawnych czasów, z epoki baroku, z epoki klasycyzmu. Wiem, że też tam zawitałeś do, do środka. Tak, zawitałem do środka i teraz nie jestem pewien, ale dobrze, powiem. Wydaje mi się, do sprawdzenia ta informacja, ale wydaje mi się, czy to właśnie nie jest ten kościół, w którym grywał Vivaldi, o którym wspomniałeś, bo Antonio Lucio Vivaldi pochodził właśnie z Wenecji, był tam księdzem, a przy okazji grywał sobie na skrzypsach, bo pochodził z muzycznej rodziny. Tyle pamiętam, poczytałem w przewodniku na ten temat, ale że to, to granie na skrzypcach wówczas nie przynosiło rodzinie jakichś wielkich korzyści, no to rodzice jednak byli za tym, żeby młody Antonio został księdzem. No i on tym księdzem został, ale grywał do tego wszystkiego sobie właśnie na skrzypcach. Co jeszcze doskonale nazywany był rudym, rudym księdzem, to zapamiętałem. I tak trochę się tak? No mów, nie, nie, bo chciałem tylko dodać, że masz absolutną rację, bo to nie wybrzmiało z tej mojej wcześniejszej wypowiedzi, że tak, to jest y, dokładnie to ten jest kościół, miejsce. tak, tak, tak, w którym Vivaldi się... No właśnie, to, bo tu wszystko składałoby się w, w jedną całość, w niedalekich okolicach Mostu Akademii, a z Mostu Akademii piękne widoki na, na ten największy, no może nie największy, ale na ten kanał główny, który, który Wenecję przecina w jedną i w drugą stronę, zależnie od oświetlenia w różnych porach dnia. No takie mocno instagramowe i mocno fotograficzne miejsce. Ale wracając tu, Tutaj tak, I czytałem też o tym. To może trochę smutna część historii, że Antonio Vivaldi i jego twórczość muzyczna takie trochę były niedoceniane, i nawet niektórzy się śmiali, że to taki ksiądz Rudy, który gra sobie tam na skrzypcach i jakby długi czas muzyka, którą tworzył, którą grał, nie była doceniana. No a teraz przecież jest jednym z największym z największych cenionych muzyków Jedno pytanko mi się Takie jeszcze pojawiło w mojej głowie Kiedy to opowiadasz redaktorze Bo Jak byłem w tym miejscu To była rzeczywiście tak proszę powiedzieć, Niemalże szczyt sezonu turystycznego I ten plac przed kościołem Wypełniony był ludźmi Oczywiście nie tak jak ten główny Ale jednak mnóstwo tam było osób I w kawiarenkach I wszędzie A w muzeum może oprócz nas dwie, trzy osoby i sprzedające bilety. Pustki. E, czy teraz też tak było, że, że to muzeum e, niestety, ale no, nie cieszy się taką popularnością? No niestety nie cieszy się, bilety są tanie, tam nie, nie, nie kosztują jakoś, nie pamiętam nawet, ale to rzędu tam 2-5 euro pewnie coś takiego, natomiast staram się przypomnieć sobie, my co prawda byliśmy tam od rana, bo tak nam pasowało po, po, po drodze, hmm. I czy my byliśmy tam sami, czy się mijaliśmy z kimś, ale no tu mów nie było na pewno. Jak już to, to pojedyncze osoby... Yy, które gdzieś tam na zasadzie takiej Że albo my wychodziliśmy Ktoś wchodził, albo bo już teraz nie pamiętam Albo jak myśmy wchodzili To ktoś wychodził, ale nic więcej Właściwie zwiedzaliśmy tą ekspozycję yy, Sami w ciszy i, i, I spokoju A drugie magiczne miejsce, do którego warto zajrzeć yy, Będąc w Wenecji yy, Nie tylko i wyłącznie upatrując Turystycznych jej walorów Czy takich architektonicznych yy, Bądź społecznych, to i tu też trafiliśmy zarówno ja w przeszłości, jak i redaktor Adam sklep muzyczny, malutki sklep muzyczny nie pamiętam nazwy uliczki, przy jakiej on leżał ale taki naprawdę niezbyt duży sklep ale za to z wielkim sercem właściciel który jest lutnikiem bo to w zasadzie chyba jego główna profesja i przy okazji tworzy też plektrony czyli te kostki do gitary, ale w takim wariancie, które nie jest u nas możliwy do kupienia klasycznie w sklepie muzycznym, bo on je wytwarza z różnego rodzaju drewna, takiego, którego używa do budowy instrumentów. No a z tych odpadów, ale z tego drewna, w mu pozostaje wytwarza różnego rodzaju Plektrony kostki i <śmiech> ja nabyłem kilka takich wiem, że redaktor też aż żal na nich grać i co, tak, co, co ciekawe, tak bez porozumienia bo, bo dopiero jakby po moim powrocie, prawda to się okazało, ja, ja, ja opowiadam o tym Krzysztofowi, teraz zwracam się do naszych słuchaczy a Krzysztof mówi, ja, ja też mam, mam. Mam trzy chyba, ile masz? Trzy czy cztery? No właśnie trzy mam na pewno, ale wydaje mi? mi się, że miałem cztery, ale jeden chyba mi się gdzieś... Kąszczu innych kostek. No, a ja przywiozłem sobie dwie i też jestem zadowolony fajnie, bo one są takie dość grube, pewnie, pewnie się je trzyma. E, I to taki zupełny drobiazg, ale, ale, ale ciekawostka. Zupełny drobiazg, e, również, ale naprawdę e, warto poeksperymentować, jak chcecie wycisnąć coś z waszej gitary, co brzmieniowo będzie trochę inne od tego, co klasycznie wydobywacie, bo no jednak... No cóż... To trzeba jechać po kostki yy, do Wenecji Tak, jak chcecie oryginalne A można też spróbować samodzielnie jakąś sobie Wykroić No ale my tu się rozgadaliśmy o Wenecji O różnego typu miejscach, ale związanych z muzyką Do których was zachęcamy, żeby zajrzeć Ale wrócimy jeszcze Do tych sympatycznych Włochów z Wenecji Bo Tak, a ja, a ja jeszcze dopowiem tylko Bo w sumie tak Krążymy po różnych tematach Odnośnie pana Vivaldiego To chyba W ogóle było tak, że dopiero Hmm, za sprawą Jana Sebastiana Bacha Vivaldi został doceniony, tak? Bo on e, wziął na warsztat e, utwory Vivaldiego, e, przerobił je m, na swoje potrzeby, na swoje instrumenty. E, no i wtedy to e, dopiero nabrało jakby formatu i, i wtedy zaczęto się interesować e, tym pierwszym kompozytorem, tak, rzeczywistym, czyli Vivaldi, który sobie gdzieś tam przytąkał w kościółku w Wenecji. No tak to, tak to wyglądało. Ale my, ale my wracamy do grupy do grupy, o której też dużo moglibyśmy Wam opowiedzieć. Grupa Le Orme, włoski zespół rokowy, tak najprościej by był powiedzieć rokowy, ale, ale to chyba taki rok progresywny co najmniej, jeszcze właśnie połączony z tymi akcentami różnymi klasycznymi. Tak, a w latach 70. klasyfikowany jako przedstawiciel roku psychodelicznego, tej odsłony tutaj może nie do końca słychać w tym współczesnym koncercie, ale jakbyśmy pokopali w tych wcześniejszych płytach, a jest czym wybierać, bo jakbyście spojrzeli na dyskografię zespołu, to nie mają na koncie kilkanaście wydawnictw płytowych. No to ja myślę, Krzysztofie, że jeszcze będziemy wybierać. Na razie mamy to, co mamy eee, i tak, i zgodzę się, że, że, że ten psycho psychodeliczny rok może tutaj nie wybrzmi z orkiestrą wenecką, ale na pewno znajdziemy taką płytę. Tak, a tymczasem wracamy do krążka, który aktualnie posiadamy. Inspiracja z podróży do Wenecji, redaktora Adama i słuszna inspiracja. Słuchamy dalej. Si dolcemente questa rok progresywny wybrzmiał na falach radiafera w alternatywnych Bramborach ale my jeszcze w słonecznej talii dzisiaj pozostaniemy i tak podejrzewam bo patrzę na ten nasz radiowy zegar, że chyba w ogóle dziś nam taki włoski program wypali w całości, ale nie wiem czy do końca tak będzie, czas pokaże, na pewno następny zakolejkowany artysta też ziemi włoskiej, choć z Rzymu, tym razem nie z Wenecji i młodszy znacznie obywatel, bo urodzony w roku 1989, czyli tutaj panowie z poprzedniej grupy już byli u szczytu kariery od lat, a on dopiero na świat przychodził. Krzysztofie, ja myślę, że czas pokazuje, że tak wiele to już nam nie zostało, więc raczej tak będzie jak, jak mówisz i będzie to włoski program i na tym poprzestaniemy trochę. A ja sprawdziłem w międzyczasie, jak słuchaliśmy muzyki, że nie, że nie, czyli że nie graliśmy Leorme wcześniej, więc jest to... E, chyba, że to było zanim ja tu jeszcze się pojawiłem e, na antenie i, i, i zanim ja współpracuję w, w alternatywnych bramborach natomiast, e, bo wiesz sprawdzam to dlatego, że już się wystraszyłem e, że, że my już mamy te, te symptomy takie wiesz, że, że odkrywamy od nowa niektóre rzeczy co parę lat ale, ale nie nie, na szczęście nie to, to Wtedy to chyba Jak już będziemy bliżej tego takiego domu Spokojnej starości, to się wydarzy Choć, życie pisze Może różne słuchacie, serwisze. będą dzwonić i będą nam podpowiadać że, że to już było Że w 2026 panowie już to graliście Wtedy tak. A mówicie, że po raz pierwszy No to się, to się przekonamy Za ileś lat Projekt Zatytułowany Gazele Trochę tak prawie, jak pewna marka No prawie, prawie, rowerowa, ja mam tylko, te skojarzenia błędem, Ale Ciebie nie podejrzewałem o nie A Ty masz taki rower? Jakiś włoski właśnie kiedyś miałem i, To może właśnie nie, miałeś ale gazelę Ale, ale właśnie inny, Ta wiemy, gazela to nie jest włoska, to jest chyba holenderski rower Aha I właśnie. No, ale e... jakiś taki miałem chyba Bo mi się wydaje redaktorze, że Ty Jak kiedyś coś mi tutaj radziłeś Takiego rowerowego, to to właśnie mi powiedziałeś, że mam jakieś takie, albo jakieś innej firmy, która jest podobna, ale to wtedy to gazele wybrzmiało na pewno. Tak, bo to tak, jest to taka ja nie... marka, byśmy powiedzieli, kultowa I, i rowery cieszące się dobrą renomą, jeżeli chodzi o takie rowery miejskie, chyba najbardziej, chociaż oni teraz już też robią różne rowery, nowoczesne, także elektryczne. Widziałem, bo kiedyś z ciekawości tam oglądałem w stronę. Producenta, Natomiast tam, tamto gazele się pisze przez jedno Z, a tutaj jest e, 2Z i 2L. E, taka jest różnica w pisowni. A tam jest jedno Z i 2L, z tego co pamiętam. E, no i tamta firma, nie jestem pewien, ale m, na 80-90% pochodzi e, z Holandii natomiast tutaj mamy wykonawcę włoskiego, no ale rzeczywiście e, jakieś takie skojarzenia bezpośrednie e, są natomiast e, no właśnie, jedna rzecz, dlaczego mnie wcześniej w Wenecji nie było, bo w Wenecji nie można jeździć na rowerze, w ogóle tam nie ma ruchu kołowego to jest wydawałoby się oczywiste tak? ale z tego powodu jak na przykład mieliśmy wcześniej rowerową podróż po Toskanii albo w okolicach Gardy gdzie przecież do Wenecji już jak to się mówi u nas, żabi skok zdecydowaliśmy się że, że nie, że odpuszczamy że, że właśnie zrobimy sobie taki skok samolotowy kiedyś na Wenecję i wtedy z tego właśnie powodu. Nie, nie, nie pojechaliśmy tam wcześniej. Ale po tej nowej części Wenecji mogliście pojeździć rowerami, zaparkować się i przedostać się wtedy e, w drogą wodną do centrum. No być może staleczka. tak, ale wiedząc o tym też jeszcze w dodatku, że samoloty latają z Poznania, e, to stwierdziliśmy, że to będzie lepsze rozwiązanie, tak? bo... Mm, no, gdzie tam będę no tak. parkował, rowery nie wiem, gdzieś w jakimś innym mieście jeździł pociągiem bez sensu także no, tyle, natomiast Wenecja jako taka bardzo ciekawa, bardzo myślę, że Fajne przeżycie już tak na koniec powiem i, i jakby ma, mam teraz takie wrażenie po, po wizycie w różnych miejscach we Włoszech, chociaż jeszcze nie wiem, czy powinienem się w ogóle wypowiadać, bo jeszcze nie byłem, jakby to niektórzy powiedzieli, w najważniejszym miejscu, czyli, czyli w Rzymie na przykład. No ale muzycznie tam teraz będziemy właśnie. Ale muzycznie tam teraz będziemy, właśnie do tego nawiązuję ze sprawą pewnego. E, młodocianego artysty. To co? Słuchamy muzyki, która będzie trochę inna, będzie nowoczesna, będzie spokojna, taka mi się I, wydaje. I z najnowszej płyty, nawet pasowałaby na większą po Wenecji. Tak, ja tylko dodam, bo już się rozpędziłem Album zatytułowany Indie Ten pan artysta ma na koncie kilka krążków Tak ciekawie nazywanych, bo muzycznie prezentuje Takie bardziej popowe brzmienie A tutaj wcześniejsze fonogramy Punk, post-punk Tytuły między innymi takie, ale album Indie z tego gramy Zaimponował mi tym, że wydał go w trzech formatach W zasadzie czterech, że oprócz cyfry mamy longplay winylowy Mamy CD-ka i mamy A to jest kurczek mile wiem, że tacy młodzi też. ludzie doceniają te, te tradycyjne nośniki. Tak, no i to jest ten powrót, właśnie. Jest płytka, jest kaseta magnetofonowa. No pięknie. Posłuchajcie, jak brzmi e, gazela, a być może też sobie zainteresujecie się później, żeby. Ja nie coś wiem, nieśmiało powiem, nie jestem pewien, czy my nie powinniśmy tego wywołać gazele na przykład tak powoli. A możliwe. No, słuchamy. To wymów tak ładnie i. A ja włączę, żeby się odtwarzało. Włączaj, włącz. E non c'entrano i soldi, non c'entrano mamma e papa. E non c'entrano i giorni puttati nei parte dell'università. E non c'entrano i sogni, non c'entrano gli autobus che non arrivano mai Se ti bruciate dentro come un incendio E se ogni notte ti viene la pelle d'oca dal freddo E fai crollare i grattacieli, in di gna Cieli satelliti, sfarci in due la notte qua Dami che sono sotto casa tua che scalpito è una canzone in testa che non so cantare, prima ci proverò E non c'entra la noia, non c'entra spostarsi in un'altra città Non c'entra la sfiga, non c'entra la rabbia nell'umanità. Se ti brucia dentro come l'inferno, e se ogni notte ti manca il respiro per un momento. Ma fai crollare i grattaceni, i di gli i satelliti, squarci in due la notte qua Dami che sono sotto casa tua, che tu, è una canzone in testa che non so cantar Ti fai tremare i pavimenti, lampadari gli per i semafori, per di come prati qua Dammi che sono sur casa tua che partirò È una canzone in testa che non so cantare ti ma ci proverò ci proverò io ci proverò Non c'entrano i soldi, non c'entrano i guai E non c'entra la notte se non esci mai E non c'entra New York, e non c'entra Dubai E non c'entro neanch'io, ma sei tu Che fai tremare i pai I lampadari, gli alberi, i semafori Perti come prati qua da che sono sotto casa tua Che partirò E' una canzone in testa perché non so cantar Ti manci proverò Che l'ha inventato? E abbiamo perso i giorni, mesi, gli anni a pensarci e ripensarci, ma quante stupidaggini! Scappo da quel ricordo come un posto di blocco, come se avessi dietro un mostro. E non importa come, e non mi importa dove. Lo sai meglio di me che sia troppo bello, troppo matti per dire. La vita, la casetta, la collina, la scogliera, tutta nostra come un anno fa. È e un bacio sulle dita, una dozzina, una mattina, poi tutte ne vai via, via, via, via, via, via, come la nostalgia, come una notte stella, via, via, via, come la volta che che non t'ho più rincontrare. Mezzo secondo come noi due Mi sa che è vero che il tempo gira più veloce Quando le brutte persone se ne vanno via Quando distruggono tutto il mondo in due parole E poi nascondi quel buco sotto un tappetone Abbiamo perso il meglio dei vent'anni a pensarci e ripensarci Forse era meglio darci Puoi darci Scappo da quel ricordo nemmeno me ne accorgo Ho sistemato tutto a posto E non importa come, e non mi importa dove, lo sai meglio di me Che siamo troppo belli, troppo matti, per dividerci la vita Una casetta, una collina, una scogliera tutta nostra, come un anno fa Come una notte stella, via, via, via. come la volta che, che non t'ho più rincontrami, come una sera da durata mezzo secondo, come noi due, come noi due, che siamo. Ta skoczna gazela To w rzeczywistości Pan Flavio Bruno Pardini Który pod pseudonimem Właśnie tegoż Pięknego zwierzęcia działa Na rynku muzycznym o, Sam pan urodził się, tak jak powiedzieliśmy W roku 1989 Ale do życia projekt gazele powołał w 2012 i funkcjonuje do dziś. No tak, raczej tak od razu po urodzeniu nie, nie byłby w stanie tego, tego zrobić. Muzyka ciekawa, przyjemna, lekka. I ten ostatni utwór, który chcemy Wam zaprezentować i trochę się tak tutaj tak śmieszkujemy sobie z Krzysztofem, że chyba odkryliśmy włoskiego Dawida podsiadło, bo tak trochę i muzycznie i nawet wokalnie i sposobem śpiewania e, mam pewne Skojarzenie, Ale oczywiście puszczamy tutaj oko. Znalazłem informację, że ten pan inspirował się w nazwie e, nie bezpośrednio tym zwierzątkiem, o którym my myśleliśmy, nie bezpośrednio firmą rowerową z innego kraju, ale konkretnym modelem obuwia jednego ze znanych producentów, bo tam taki A, model wiecz? też jest. Także... A powiem Ci, że nazwa dla obuwia Gazela, no taka... Prowokująca co najmniej, żeby nie powiedzieć wyzywająca. Taka inspirująca do tego, żeby się poruszać w tych butach. No, obietnica jest olbrzymia, powiem Ci, bo nabywasz obuwie gazela, no spodziewasz się naprawdę i myślę sobie, że to musiały być buty sportowe, najlepiej do biegania. Tak, ja tu czytam, że to są trampki, ale... Yy... Mm -hmm. Czy to są trampki? To ja nie jestem przekonany eee, Ale no, wiesz, bo to jest nie taka linia w Linia pro produkowana przez y, Firmę Adidas w roku 1966 Ach, to są te gazele Dobra, okej okay. Myślałem, że to osobna marka nie, nie, nie. nie, To rzeczywiście Adidas miał taką serię I to jest kultowa seria Jeszcze tam te paski w tych gazelach Są takie nieproste Tylko takie, te boki tych pasków Są takie ząbkowane z tego co pamiętam i tak było, e, e, tak, to, to były takie sportowe buty, jeszcze jakieś takie z takimi wykończeniami skórzanymi, zamczowymi i tak dalej, te pierwotne gazety. To jest kultowy, Ja się akurat serie. nie orientuję w butach, ale przeczytałem, że, że w 1966-1900 powstały, więc no, ten, to, ten pierwowzór to... To patrz, to tak jak, tak jak praktycznie nasz zespół poprzedni, który prezentowaliśmy. Tak, zobacz jak tu się wszystko ładnie tam dopina, a właśnie musimy powoli też powiedzieć, że, że, że miłego wieczoru. To się samo dzieje. Tak. To myśmy tego nie wymyślili. Miłego wieczoru słuchajcie, wam życzymy. Z jednym numerem jeszcze Gazeli was, czy tam Gaceli was pozostawiamy. Były to 1159 Alternatywne Brambory i zapraszamy na kolejne wydanie już za tydzień. A tymczasem miłego. Zapraszam. Zapraszamy serdecznie do słuchania, do dzielenia się opiniami, a może jak będziecie chcieli to podrzucicie nam też jakieś kawałki warte zaprezentowania na antenie. A mi się Krzysztofie tak na koniec jeszcze przypomniało, że ja mam jakieś co prawda telefonem poczynione zdjęcia z tego muzeum instrumentów, w którym... Wspomniałeś, o którym rozmawialiśmy, więc możemy umieścić. To jest bardzo dobry pomysł. Niech y, taki element zachęty do y, wycieczki y, połączonej z tym poznaniem miejsc związanych z muzyką przyświeca naszej audycji. Dziękujemy, że byliście z nami. Trzymajcie się. Hej. Do usłyszenia. Cześć. Guarda come cadono le foglie, oggi sembra che non sia finito mai l'autunno. Anche se c'è il sole io sto ancora spento, anche col termosifone acceso freddo Fammi fare un giro tipo trotolara, raccoglimi da terra quando cascherò cioè. Non capisco niente quando sto con te, io non capisco niente quando non sto con te sei di mattina e io non so il perché ma vorrei andare in America e voglio andarci con te e voglio fare le foto e voglio fare un bambino e voglio andarmene in